Mam takie pytanie, kto dzisiaj ma radosne serce na tym miejscu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, dobrze. Jest napisane tak, radosne serce rozjaśnia twarz. Radosne serce rozjaśnia twarz. Jest też napisane, że światło świeci w ciemności, ciemność się nie przemogła. Nadążacie za tym kombinowaniem moim? Takie trochę może naciągane się wydać, ale w tym jest jakaś logika. Dalej jest napisane, serce obolałe wywołuje przygnębienie. No, nie wiem, czy pytać, kto ma dzisiaj przygnębione serce, obolałe serce. No, wiem, że są takie osoby. Kto ma obolałe serce? No, ciężko się nawet przyznać, nie? Trafiłeś w punkt. Ale ponieważ światło świeci w ciemności i ciemność nie przemogła, w związku z tym bardzo proszę tych, którzy mają radosne serca, abyś skierował swoje Rozjaśnione oblicze, rozjaśniona twarz do tych osób, które mają przygnębione serce. Na 3, 4. I świecimy z całej siły, uśmiechem promiennym do wszystkich tych, którzy mają przygnębione serca. Świecimy, świecimy, uśmiechamy się. Możemy sobie podać rączki, możemy misia zrobić, możemy nawet wstać, a chcemy komuś w oczy mocno zaświecić, tak żeby wiecie, poraziło, możemy podejść. A, pojaśniało. Jakby słońce wyszło, o przy okazji słońce wyszło, dobry znak. Pamiętajmy o tym, żeby świecić. Dzisiaj będzie właściwie już świątecznie, ale w tym klimacie, w klimacie również światłości, bo aż się prosi, aby na święta mówić o świetle. Chciałbym mówić na temat tych świąt w pewnym kontekście. Wszyscy wiemy, że ten okres jest umowny. Może nie wszyscy, ale jeżeli nie wiesz, to dowiedz się, że jest to okres umowny. Trwają spory co do dokładnego czasu, kiedy narodził się Pan Jezus. Rok mniej więcej ustalono na szósty, siódmy przed naszą erą. Miesiąc prawdopodobnie bliżej września i października, ale to są przypuszczenia i myślę, że celowo Pan Bóg nie zostawił nam takich dokładnych informacji, bo ważniejsze jest to, że znamy do, dokładną datę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, to jest dla nas najważniejsza wiadomość. I ważny jest sam fakt realnych narodzin naszego Pana i tego, że przyszedł w ciele. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I nie chodzi o dzień zaznaczony w kalendarzu na czerwono i ustawowo wolno od pracy. To naprawdę ma drugorzędne znaczenie. I ja mam wrażenie, że my mieszkańcy Polski o narodzeniu Pana Jezusa wiemy w zasadzie wszystko albo bardzo dużo. I niekoniecznie trzeba być człowiekiem religijnym czy pobożnym, aby o tym wiedzieć. No wiemy, Maria, tak, Józef, żłóbek, Betlejem, mędrcy z darami, czy w tradycji, czy królowie. Znamy kolendy. No kto nie zna żadnych kolęd? To pytanie w ogóle absurdalne. Kto w naszym kraju nie znałby żadnej kolendy? Znamy zwyczaje, zwyczaje wigilijne i też pewne kontrowersje temu towarzyszące. I tu trudno jest czymś nas zaskoczyć. Kochani, chciałbym dzisiaj podzielić się pewnymi myślami, którymi dzieliłem się, uwaga, w roku 2011, czyli 8 lat temu. To jest dość długi okres, aby większość e, słuchaczy zapomniała kazanie. No, kto by pamiętał kazanie sprzed 8 lat? No chyba, żeby było jakieś wyjątkowe, ale być może niektórzy obecni wtedy, w tamtym czasie, być może skojarzą. Bo kiedy zastanawiałem się nad... przeglądałem notatki, wertowałem Biblię, zastanawiałem się, o czym mogłem w tym roku powiedzieć. I ponieważ jesteśmy, czy ten miesiąc grudzień poświęcony został cyklowi i stała się światłość, jeden szczególny kierunek zainspirował mnie i chciałbym ponownie podzielić się tymi myślami. I święta te obchodzimy pod koniec grudnia, co często przypisywane jest temu, że Kościół, że chrześcijaństwo adaptowało... Pogańskie święto przesilenia roku, przesilenia zimowego, wiecie, najkrótsza, najkrótszy dzień, najdłuższa noc i od tej pory już jest zmiana, dzień zaczyna być dłuższy, a noc krótsza. Ale nie wiem, czy wszyscy wiecie, że w tym samym czasie, przeważnie w grudniu, prawie zawsze w grudniu, wyznawcy judaizmu obchodzą inne święto. Święto nazywane świętem poświęcenia, odnowienia świątyni lub świętem świateł. Święto świateł, a po żydowsku nazywa się to Chanuka. Bardzo proszę o wyświetlenie slajdu. Skąd się wzięło to święto? Historia w pigułce teraz będzie. Ja to może odczytam, żeby za bardzo nie nie popłynąć gdzieś w jakieś dygresje niepotrzebne. Posłuchajcie, szereg znaczących wydarzeń doprowadził do ustanowienia święta Chanuki. W 324 roku przed naszą erą, czyli przed narodzeniem Chrystusa, Aleksander Wielki, czy wszyscy słyszeli o kimś takim jak Aleksander Wielki? Król macedoński podbił cały prawie ówcześnie znany świat. Zjednoczył swoje królestwo przez narzucenie języka greckiego, greckiej kultury, filozofii na podbitych terenach. I działo się to w okresie między Starym a Nowym Testamentem, jeżeli patrzymy w Biblię, między Starym a Nowym Przymierzem. Ostatnia księga Malachiasza została już spisana, włączona do kodeksu, do kanonu ksiąg natchnionych i przez 430 lat była cisza. W roku 175 przed naszą erą władze nad Judeą, czyli nad ziemiami Izraela objął król Syrii nazywany Antiochem IV. Antioch IV, który miał przedomek Epifanes, czyli Objawiciel. Miał takie aspiracje do tego, aby ludzie uważali go za Boga wielu władców starożytnych cierpiało na tą, tą przypadłość i przyjmowało przytomki boski, Bóg i tak dalej. No dzisiaj byłoby to niepoważne, ale pewnie gdyby można było niektórzy by próbowali. W roku 168 przed naszą erą oczywiście tenże Antioch Epifanes podjął próbę helenizacji Judei, to znaczy narzucenia Żydom greckiej kultury, mentalności, i religii. Ogłosił judaizm za nielegalny. Zakazał bycia religijnymi Żydami. I zmuszał Żydów do przyjęcia pogańskiej religii greckiej. Wyobraźcie sobie, co ci Żydzi przeżywali. Posłuchajcie dalej. Pobożni Żydzi odmówili przyjęcia bluźnierczego bałwochwalstwa, Co wywołało akcję odwetową Antiocha w Jerozolimie. Na świątynnym ołtarzu ofiarował świnię, która była zwierzęciem nieczystym według prawa mojżeszowego. Pokropił jej krwią miejsce najświętsze. Profanacja nieprawdopodobna dla religijnych Żydów. I wylał zupę ze świni na zwoje tory. To tak jakby dzisiaj ugotowany kapuśniak na żeberkach wylać na Biblię. Tory, które następnie spalono. Antioch Epifanes zniósł żydowskie ofiary ze zwierząt i zbudował pomnik Zeusa w świątyni. No kolejny cios. Pomnik Zeusa w świątyni Boga Żywego. Wydał też edykt zakazujący obrzezania nowonarodzonych chłopców. Sporządzenia koszernych pokarmów, to znaczy zgodnych z prawem żydowskim. Obchodzenia świąt żydowskich i szabatu a niestosujących się do tych zarządzeń karano śmiercią. I kiedy odkryto, że na przykład mały chłopczyk został obrzezany, wtedy matkę tego dziecka, tego chłopczyka krzyżowano razem z powieszonym na jej szyi tym dzieckiem. Naprawdę były to okrutne czasy i niezwykle trudny czas dla Izraela. We wszystkich wioskach, miasteczkach rozlokowano żołnierzy, którzy pilnowali tego porządku. I nakazywali Żydom składanie ofiar ze świn i jedzenie wieprzowiny. W ten sposób mieli oni okazać lojalność względem króla Antiocha. Ciemna noc. Mieszkańcy pewnego miasteczka pod wodzą kapłana Matatiasza odmówili podporządkowania się tym rozkazom. Wiedząc, że ich życie było zagrożone, Matatiasz, jego pięciu synów i wielu innych mieszkańców tego miasteczka, miasteczka Modin uciekło w góry Jodei, gdzie prowadzili walkę partyzancką z wojskami Antiocha IV. Jeden z tych synów, Juda, nazywany Machabeuszem, czyli Młotem, Makabi, do dzisiaj w Izraelu jest klub Makabi Tel Awiw. nie wiem, czy orientujecie się. To jest właśnie Młot, to jest z tych czasów wzięte. Makabi, to Machabeusze, tak, to jest właśnie stąd. Objął dowództwo, ten Machabeusz, Młot Machabeusze błyskotliwie walczyli z wojskiem Greków przez trzy lata, wypędzając ich ostatecznie z Judei w 165 roku. Po trzech latach zwycięstwo. Partyzanci pokonali wielką armię Antiocha i Uwolnili kraj. To już było czymś cudownym. Kapłani oczyścili świątynię z greckich bóstw i zniszczyli zbezczyszczony ołtarz. Podczas oczyszczania świątyni znaleziono Mały dzbanek z poświęconą oliwą w ilości wystarczającej, aby świecznik świątynny, czyli menora, ten siedmioramienny świecznik, czyli nie taki jak tu oglądamy na slajdzie, mógł świecić przez jeden dzień. Więc ta ilość normalnie starczała na jeden dzień. Napełniono ten świecznik oliwą i... W sposób cudowny oliwa bez dolewania płonęła przez 8 dni, co dało kapłanom dość czasu na przygotowanie i poświęcenie nowej oliwy. Świątynia została ponownie poświęcona 25. dnia miesiąca Kislew i uwaga, to było dokładnie według naszego kalendarza 25 grudnia. 25 grudnia 165 roku przed naszą erą. Dokładnie co do dnia w trzy lata po jest profanowaniu przez Antiocha. Stąd pochodzi nazwa święta Chanuka, która oznacza poświęcenie lub światło. Od tej pory ten szczególny czas świąt znany jest jako święto świateł i chociaż to święto nie jest ustanowione przez Boga, nie ma go w przykazaniach, tak jak nie ma Bożego Narodzenia w przykazaniach. Nic nie wiemy na ten temat, aby święcić święto Narodzenia Pańskiego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę ocalenia Żydów. Nie jest opisane w Biblii, gdyż kanon Pism Starego Testamentu był już zamknięty, o czym powiedziałem wcześniej. Ale o tym święcie świateł czytamy jednak w Piśmie Świętym choć tylko jeden raz. I teraz otworzymy Ewangelię Jana, rozdział 10, gdyż ten fragment mówi nam o tym właśnie momencie. Jan, rozdział 10, wiersze 22 do trzydziestego. Czytajmy. Obchodzono wówczas w Jerozolimie rocznicę poświęcenia świątyni, czyli Chanukę. Była zima, czyli grudzień, tak jak teraz. I Jezus przechadzał się po świątyni, po portyku Salomona. Wtedy obstąpili Go Żydzi, zapytali jak długo będziesz trzymał nas w niepewności. Jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie, Jezus na to. Powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. Świadczą o mnie dzieła, których dokonuję w imieniu mojego ojca. Wy jednak nie wierzycie, gdyż nie jesteście z moich owiec. Moi owce słuchają mojego głosu, ja je znam, one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich. I nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy ta wypowiedź Jezusa miała właśnie miejsce w czasie święta świateł. W innym miejscu Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. I W tym roku święto Hanuki zaczyna się dokładnie dzisiaj. Zaczyna się po zachodzie słońca o zmierzchu i trwa do 30 grudnia. I pobożni Żydzi na pamiątkę tamtych wydarzeń oczyszczenia świątyni i przywrócenia Bożego światła do tej świątyni, każdego wieczora po zachodzie słońca zapalają Jedno z ramion tego świecznika. Ten świecznik ma dziewięć ramion. Dlaczego dziewięć? Zaraz powiem. Te osiem równych ramion przedstawia nam osiem kolejnych dni, w których świecznik płonął w cudowny sposób, a oliwa się w nim nie zużywała. Możemy powiedzieć, odnosząc się do tej symboliki, że pierwszy płomień, pierwsze ramię, tego świecznika może reprezentować nam światłość, która stała się na ziemi. Czytamy na samym początku Biblii w pierwszym rozdziale księgi, pierwszej Księgi Mojżeszowej o tym, że Bóg ustanowił światło i to jest pierwsza rzecz, którą nazwał rzeczą dobrą. Kolejne siedem ramion przedstawia nam cały tydzień naszego życia. I to jest piękny obraz tego, że Pan Bóg ma Światło dla Ciebie na każdy dzień tygodnia, na każdy dzień tygodnia ma swoje światło. I teraz ten osobny, osobne ramię, zauważcie, że ono jest wyższe. Często jest ruchome, gdzieś umieszczone z boku świecznika, a nawet nie w jednej linii z pozostałymi ramionami. Świece zapala się od prawej do lewej strony, tak jak się czyta w języku hebrajskim. Te świece zapala się po zachodzie słońca i każda z nich ma płonąć przez minimum 30 minut. Mesjasz nazywany był w tradycji żydowskiej światłością. Izajasz 9.1 mówi nam i to jest również bardzo znany nam fragment, że lud, który chodzi w ciemności ujrzał światło wielkie. To jest fragment uznawany przez rabinów i oczywiście przez Kościół za w 100 fragment mesjanistyczny, mówiący o Chrystusie, o Mesjaszu. I to jest ciekawe, że tam czytamy o światłości dla, nie tylko dla Żydów, ale dla narodów. W Ewangelii Jana w rozdziale 1, w wersecie 9 czytamy o tym, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Światłość, która oświeca każdego człowieka. Jeżeli tylko pozwolimy na to, aby światło Jezusa nas oświeciło, to tak się stanie. Kiedy starzec Symeon modlił się w świątyni nad dzieciątkiem Jezus przyniesionym tam, aby poświęcić je Panu, Powiedział w czynieniu Bogu, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, wiersz 32. Oczy moje ujrzały zbawienie Izraela, ujrzały światłość. Ewangelia Jana 8:12. Jezus sam o sobie mówi, jestem światłem. To wyższe ramię, to osobne ramię, możemy powiedzieć dziewiąte albo pierwsze, zależy jak na to spojrzymy, nazywane jest sługą, szames, sługą. Mesjasz również nazwany jest w tradycji żydowskiej sługą. Gdy czytamy księgę Izajasza, możemy dostrzec wiele fragmentów. Oto sługa mój umiłowany, jemu posłuszne będą narody. Pamiętacie te fragmenty? Kojarzycie? Sługa mój wyniesiony, będzie wywyższony. Jak nieludzko zeszpecony będzie jego wygląd, sługa mój. Sługa mój poniesie grzechy wielu. I tak naprawdę to światło na każdym z tych ośmiu ramion pochodzi od sługi, dlatego że to najwyższe ramię służy do tego, aby świeca umieszczona na nim służyła do odpalania tych kolejnych świec. A więc zarówno te pierwsze, które symbolizuje generalnie całe światło, jak i tych kolejnych, które mówią o każdym kolejnym dniu naszego tygodnia. Jezus jest tym, który nosi to światło i od Niego ta światłość rozchodzi się do naszego życia. My nie płyniemy własnym światłem. To światło Jezus zapalił kiedyś w Tobie. Jeżeli jeszcze nie zapalił, pozwól Mu na to, aby to zrobił. Tak więc sługa Jezus zapala światło. Mesjasz uważany był też za dawcę trwałego pokoju. Hanuka upamiętnia czas, kiedy wyzwolenia od nieprzyjaciół Żydzi mogli mieszkać bezpiecznie. Jednak Mesjasz obiecał trwalszy pokój tym, którzy mu zaufali. W Ewangelii Jana w rozdziale 14, wierszu 27, Jezus powiedział, że mój pokój daję wam, jakiego nie ma świat, ja wam daję mój pokój. Ten, kto przyjmie Mesjasza, doświadczy głębokiego i trwałego pokoju Bożego. Jest to duchowy pokój, dający wewnętrzną pewność w obliczu lub przyszłych wydarzeń. I cokolwiek by się działo w Twoim życiu, czy miało się dziać, pokój Chrystusa może strzec Twojego serca i Twoich myśli. W czasie Hanuki Żydzi śpiewają również o Mesjaszu, który jest skałą wiecznym. I wiemy, że On jest skałą, z której pito wodę na pustyni, z której pił cały Izrael. O tym mówili do Koryntian, pierwszy do Koryntian, rozdział 10. Posłuchajcie, Jezus jest nie tylko światłością, która rozbłysła w tej odnowionej świątyni, ale sam najpierw tą świątynię odnawia. Tej jerozolimskiej nie ma. Są plany odbudowy, lecz kiedy to się stanie nikt nie wie. To taki trochę sensacyjny temat, z, trochę z kategorii teorii spiskowych. Biblia mówi, że takie coś wydarzy się, chociaż jest to różnie interpretowane. W każdym razie tamtej świątyni nie ma już od dwóch lat, ale człowiek, Ty zostałeś stworzony, by być świątynią Boga, to znaczy miejscem Jego obecności chwały. Kochani, musimy przyznać, że wszyscy w jakiś sposób upadliśmy w naszym życiu, ale gdy przychodzimy do Boga, On chce tą świątynię oczyścić tak, jak została ona oczyszczona w czasach Antiocha, Antiocha Epifanesa. Nasze świątynie zostały zbrukane, służba Boża zamarła, a ołtarz splugawiły nieczystości. Być może jeszcze jest coś, co należałoby wyczyścić. Być może jest coś jeszcze, co sprawia, że świątynia nie lśni pełnym blaskiem. Zachęcam i zapraszam do tego, abyś przeżył swoją osobistą Hanukę, czyli święto oczyszczenia i święto światła, by Mesjasz mógł zamieszkać w Tobie i świecić bez przeszkód. Ja jestem światłością świata, powiedział Jezus. Amen.